To są informacje Polskiego Radia 24. Synoptycy ostrzegają przed intensywnym deszczem na zachodzie kraju. Sytuacja pogodowa będzie tematem porannej odprawy służb. Cieśnina Ormus zamknięta dla wszystkich. Pojutrze mija termin amerykańsko-irańskiego rozejmu. Stolica pamięta przed nami uroczyste obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Nadciąga załamanie pogody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla zachodnich regionów ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnym deszczem. Gdzie będzie padać najsilniej? O tym mówiła na naszej antenie rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. W województwie lubuskim, w województwie wielkopolskim, dolnośląskie, pomorskie i część województwa polskiego, śląskiego oraz łódzkiego. Ostrzeżenia obowiązują od dzisiejszego popołudnia i wieczora do jutrzejszego popołudnia. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa ma się rozpocząć odprawa poświęcona sytuacji pogodowej w kraju. Ma w niej uczestniczyć wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz i szefowie służb.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 O tym, że TISA zdobędzie w Węgierskim Zgromadzeniu Narodowym dwie trzecie mandatów było wiadomo już w wieczór po wyborach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 W informacjach powracamy do kraju. Jutro prezes PiS Jarosław Kaczyński ma się spotkać z wiceszefem tej partii Mateuszem Morawieckim. Były premier wbrew zaleceniom kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości powołał do życia Stowarzyszenie Rozwój Plus. Uznano je za konkurencyjne wobec ugrupowania. Rozmowa ma dotyczyć właśnie tej sprawy. Zdaniem posła PiS Jarosława Sellina dobrze, że dojdzie do tego spotkania. Cieszę się, że takie rozmowy będą i ufam, że przyniosą taki efekt, że na pewno w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych będziemy razem walczyć o zwycięstwo wyborcze z obecnym układem rządowym. Konkurenci polityczni PiS są przekonani, że Mateusz Morawiecki z grupą posłów odejdzie z partii lub zostaną z niej wyrzuceni. Europoseł nowej lewicy Robert Biedroń mówi, że ewentualny rozłam w PiSie jest w interesie koalicji rządowej. Będą konkurować o tego samego wyborcę. A na koniec grają wybory dla nas, jako koalicji rządzącej. To jest politycznie miód na nasze serce. Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwój Plus podpisało w sumie prawie 50 par parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. To był największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. Mija 83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uroczyste obchody rozpoczną się w południe przy pomniku bohaterów getta. Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Artur Hoffman, mówi, że pamięć o powstaniu była bardzo istotna dla budowania tożsamości żydowskiej po II wojnie światowej. To jest bardzo ważne, ponieważ po prostu Warszawa jest miastem dwóch powstań. Część z tych, którzy cudem przeżyli powstanie w getcie, brała udział później też w walkach w powstaniu warszawskim. Słynny pseudonim Kazik, syn Herotem Ratajzer. Wiele innych postaci, które otrzymywały później medale powstania i nosiły również stopnie oficerskie. Na pozłożeniu kwiatów i wieńców przybyt pomnikiem bohaterów getta rozpocznie się marsz pamięci szlakiem miejsc związanych z historią stołecznego getta. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję Żonkile. Setki wolontariuszy będą rozdawać na ulicach papierowe żółte żonkile jako symbol szacunku i pamięci. Z kolei dzieje getta warszawskiego i osób, którym udało się z niego uciec przybliży po południu Instytut Pileckiego. Były informacje Polskiego Radia 24. Intensywne deszcz i lokalne burze dziś głównie na zachodzie, ale popada też w większości regionów. Bez opadów tylko na wschodzie kraju, a najwięcej przejaśnień pojawi się na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 stopni na północy i północnym wschodzie. 17 stopni będzie w centrum, a 19 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Uwaga na lokalne podmuchy porywistego wiatru, głównie w czasie burz do 50 km na godzinę.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 Poranek w Polskim Radio 24. Niektórzy lubią poezję, niektórzy nie, ale jest taki piękny wiersz Czesłała Miłosza na dzień dobry. Czasem wiatr zdmuchnie, smutek przelotny, ciepłym tchnieniem znów dłonie ogrzeje i przegoni wszelkie wszystkie, wszelkie kłopoty, więc dziękuję wiatrowi, że wieje. Czasem deszczo, żeby zadzwoni, mokra trawa kroplami lśni, łzami łatwiej tęsknotę zasłonić, więc dziękuję deszczowi za łzy. Czasem słońce w gonitwie do lata znów ogród barwami roznieci, pozapyla iskry na kwiatach, więc dziękuję słońcu, że świeci. No a czasem się do mnie uśmiechniesz. Znikną smutki szaro-niebieskie. Stoisz w progu i słońce masz w oczach, więc dziękuję ci za to, że jesteś. Dziękujemy, że jest z nami niedziela, 19 kwietnia. Ten dzień będzie trwał 14 godzin i 9 minut. Aż no to zapraszamy do słuchania, bo jest taki mm, mm, przedrostek, spójnik bio yy, w mowie polskiej. To bio otwiera wiele drzwi, chociaż tak mi się wydaje, że nie, nie za bardzo wiemy, cóż to jest, bo biologia, no to jeszcze tak, bo bio na produktach spożywczych to już trochę. Biodegradacja, biooczyszczalnie, bioenergia, biopaliwa, no to bio. Yy, wyjaśnimy. Nasi goście, dr Jacek Lewandowski, dyrektor kampusu Coventry University Wrocław oraz Julia Czysz studentka Coventry University. Dzień dobry, witamy w niedzielny poranek. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. E, e, dzień biotechnologii na Wrocławskim Uniwersytecie? A cóż to jest biotechnologia? Proszę nam to wyjaśnić. Dobre pytanie. E, tak. Podstawowe, e, od, tak. Od tego roku e, otworzyliśmy na naszym Filii, w pierwszej Filii Brytyjskiej, uczelni w Polsce kierunek applied bioscience i pewnie często można spotkać w wielu miejscach kierunki dotyczące właśnie biotechnologii, tak jak pan redaktor wspomniał, czy też wszelkie maści. I to też jest taka pewna maść biotechnologii, która porusza zagadnienia dotyczące zaawansowanej technologii, dotyczące przede wszystkim nowych terapii lekowych. Nasz kampus, nasz kierunek współpracuje bardzo blisko z taką organizacją zrzeszającą najbardziej innowacyjne firmy sektora biotechnologicznego w Polsce. Jest to BioInMed i wspólnie kilka lat temu, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się, ustaliśmy, że brakuje takich specjalistów na polskim rynku, którzy potrafiliby skutecznie stosować w praktyce metody dotyczące chociażby terapii komórkowych, czy też odkrywania nowych zastosowań dla już obecnie znanych leków i szukania tego, gdzie one również mogłyby pomóc. I stąd powstał pomysł na kierunek, który właśnie jak sama nazwa mówi, jest takim kierunkiem stosowanym i w praktyce tak naprawdę u nas ten kierunek, po pierwsze jest prowadzony w dużej mierze przez przedstawicieli z przemysłu farmaceutycznego, naszych partnerów z organizacji BioInMed, ale jest też przede wszystkim prowadzony w laboratorium. Czy to jest tak, że zamiast slajdów, eksperymenty, zamiast deklaracji, działanie, zamiast teorii, e, e, ludzie w trakcie, w trakcie nauki, no właśnie w trakcie nauki, e, e, jak Państwo to wymyślają? Jak wymyślają Państwo te nowe leki, nowe sposoby na życie, żeby było nam lżej, łatwiej, bezboleśnie? Mhm. Tak, to przede wszystkim znane wszystkim już pewnie z pandemii COVID mRNA, to też badanie ekstrakcja DNA i też przede wszystkim praca, praca laboratoryjna, bo jak dobrze nam jest pewnie znane w kontekście współcześnie poruszanych tematów dotyczących sztucznej inteligencji, mowa o tym, że sztuczna inteligencja nas um, e, mocno um, pozwoli nam mocno rozwinąć różne obszary, to przede wszystkim z tego, że sztuczna inteligencja potrafi zwielokrotnić w bardzo dużym tempie wykonywanie i analizę pewnych danych. I, i tutaj my się skupiamy ze studentami na tym, ażeby właśnie móc um, w formie prac takich stricte laboratoryjnych i tutaj bardzo mocno odchodzimy od takich standardowych modeli, wykładów, ćwiczeń, laboratoriów takich, które mają za zadanie rozwiązać za jakieś konkretne zadania, a wszystko budujemy wokół projektów. Tak? I takim przykładem jest chociażby um, praca nas naszych studentów w ramach e, takiego Wrocławskiego Dnia Biotechnologii, który, który w, najbliższym, w najbliższy wtorek chcemy wspólnie z e, Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii PORT, gdzie nasze laboratorium się mieści we Wrocławiu, e, pokazać, że, że biotechnologia to jest coś, co, e, co nie tylko e, rozbudowane wzory czy też rozbudowane, e, rozbudowana teoria, ale to jest praktyka. To też jest do, dobra zabawa i poprzez, przez to taką dobrą zabawę, przykładowo tutaj w ramach takiej strefy demo, Chcemy, aby studenci i uczniowie, którzy aspirują do, do, do, do kierunków takich biotechnologicznych em, zobaczyli, jak np. w sposób widowiskowy można zrobić, dokonać ekstrakcji DNA z truskawki i ile tak naprawdę tego DNA ma współ, mamy wspólnego z truskawką. I po co to? No, przede wszystkim. I po co to tak. A tutaj <laughs> w truskawce jest o tyle fajne, że to, to często widzimy gdzieś na wizualizacjach, a w kontekście... E, truskawki, e, jest fajne to, że to DNA widać dosłownie gołym okiem. Ale DNA Więc... kogo, czego? Truskawki, truskawki. Po prostu. E, tak. Bio to życie, tak z greki. E, e. No to jeszcze raz wrócę do pytania. E, co państwo wymyślili, co chcą państwo wymyślić? <śmiech> Przede wszystkim jakby tutaj jest mocno holistyczne podejście nasze. Tak? Nie koncentrujemy się jakby na konkretnych zagadnieniach. Tu wiem, że terapie, które są poruszane przez wiele firm w ramach BioInmed dotyczą właśnie zagadnień dotyczących wszelkiej maści nowotworów. Ale skupiamy się przede wszystkim na szukaniu, pokazaniu młodym ludziom, że jak dochodzić do do do, do do łączenia pewnych faktów, tak? W Panie doktorze, co tam widać pod tym mikroskopem? E, <śmiech> e, czego możemy się dowiedzieć? Tak po prostu, że coś odkryliśmy, e, że coś jest nowe, e, że stawiamy kolejny krok e, właśnie do życia, żeby to życie było lepsze, e, tak. zdrowsze, bezboleśnie przeżyć to życie. Oczywiście, no są to, znaczy głównym zagadnieniem, głównym kierunkiem takiego rozwoju, to jest pewnie nie wielu państwa słyszał, ale jest taka, taki, takie podejście P4, P4 i tutaj też jest No to pewnie nikt tego nie słyszał, no, ale prawie tak, nikt. Tak, to dotyczy przede wszystkim takich terapii personalizowanych, tak? I tutaj jest jakby cały szkopuż, że każdy z nas um, ma, jest inne. Tak. Organizm funkcjonuje w sposób inny i też jedna terapia, która jest zastosowana dla pana redaktora, niekoniecznie by przynosiła efekty u mnie czy u, u innych osób. I stąd podejście takiej personalizowanej terapii medycznych, a to wymaga właśnie analizy DNA, dostosowania struktur um, e, leków do konkretnej osoby i tutaj wspólnie właśnie wykorzystując sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie e, takie terapie robić bezpośrednio dla konkretnego konkretnej osoby. A nasza Tej... inteligencja nie wystarczy. Pani Julio teraz pytanie do, do Pani. Co tam Pani tak naprawdę robi? Ja tutaj się szczerze przyznać, że ja studiuję zarządzanie lotnictwem i jestem tutaj, aby opowiedzieć państwu o naszej konferencji, która również odbywa się we WTAK i jest Aeronext. E, a to z biotechnologią związane z tym lotnictwem i z tym latalniem? nasze uczenia y, tak naprawdę organizuje dwa wydarzenia w ten sam dzień. Jedna to jest konferencja studencka, a druga to właśnie ten temat, który państwo poruszyli, czyli biotechnologia. No dobrze, a co się robi po biotechnologii? Panie Jacko, może pan odpowiedzieć? A może pani powie, co pani zamierza ja, robić? Ja może tutaj, ja tutaj sprostuję dla pana redaktora, bo właśnie przy okazji tego jednego dnia my prowadzimy kierunek biotechnologii, stąd ja reprezentuję tutaj to wydarzenie, ale nasza studentka akurat, która jest z nami, Julia E, reprezentuje kierunek e, e, e, aviation. Ale co można robić po biotechnologii, jeśli mogę to krótko dzielić odpowiedzi, e, to e, tak jak wspomniane wcześniej, sz, odkrywać nowe, nowe, e, nowe możliwości zastosowania przy różnych e, e, nowych leków, to przede wszystkim jest bardzo ciekawe akurat. I, i, I tutaj jest duży brak takich specjalistów na polskim rynku, stąd jakby wzrodził się ten pomysł na ten kierunek i ta potrzeba wynikająca właśnie z, z firm. Tu, może Państwo gdzieś tam słyszeli, wiele firm Pure Molekul. wiele z nich uzyskało Em, em, pozwolenia em, Spedro em, Drug em, Association w Stanach na, na, na, na odkrywanie nowych terapii. I tu jest bardzo ciekawa praca. Przede wszystkim praca laboratoryjna. Przede wszystkim praca właśnie w, w, w, w, w szukaniu nowych zastosowań, w szukaniu nowych leków i też analizie jego łączeniu leku do profilu biologicznego. Pani pacjenta. Julio, no to polećmy w chmurę, no bo to zupełnie inny program. Może coś jest z tym związane. No to jak tam się lata i po co? Więc tak, ja studiuję Aviation Management na Covence University we Wrocławiu i tak jak mówiłam, nasza uczelnia organizuje dwa wydarzenia w ten sam dzień i ja jestem jedną z organizatorek konferencji Aeronek, która się odbędzie właśnie we wtorek. I chętnie powiem. No i o, ale o czym będzie? O kim będzie? E, tak e, z ziemi do gwiazd? Tak naprawdę zgromadzimy się, aby mówić o przyszłości lotnictwa. Może powiem, pomysł narodził się w mojej głowie około roku temu. Chciałam stworzyć przestrzeń, która połączy studentów z praktykami z branży i pozwoli na realną wymianę wiedzy i doświadczeń. I kiedy pojawił się pomysł, dostałam zielone światło od dr. Oksani, która opiekuje się naszym kierunkiem oraz od władz uczelni i dzięki temu tak naprawdę mogliśmy zacząć rozwijać projekt i budować zespół. Dla naszego zespół to też symboliczne podsumowanie trzech lat studiów, które właśnie kończymy. Ale co I... robi ten zespół, czego dokonał i co chcecie zrobić w przyszłości? Więc chcemy tak naprawdę stworzyć przestrzeń do rozmowy między edukacją a przemysłem lotniczym. I konferencja opiera się na trzech głównych tematach. Jest to bezpieczeństwo, technologia oraz zrównoważony rozwój w lotnictwie. No to, jak, poza... no to jak, sobie, jak sobie pani wyobraża e, to lotnictwo pod koniec XXI wieku? Będziemy latać wyżej, dalej, szybciej, e, właśnie e, bio? Nasze... Na nasze wydarzenie zaprosiliśmy wielu ekspertów i właśnie te tematy na nim poruszymy, więc no, serdecznie zapraszam. Ale prosimy nam opowiedzieć o tym, o tej sprawie, bo to bardzo już nas teraz interesuje, nie będziemy we Wrocławiu we wtorek. Co bym mogła panu opowiedzieć? No. Ja organizuję to wydarzenie, jestem studentką zarządzania lotnictwem, ale nasi eksperci myślę, że najlepiej się wypowiedzą. No dobrze, no no okej. Okay. No to czekamy. Bardzo proszę, panie doktorze. Pomóc. Nasi studenci, jak widać, są dość skromni. Tajemniczy. Ale kierunek... Tajemniczy, tajemniczy, tajemniczy tak, dlatego Zaprosiliśmy ekspertów, będzie opowieść, a później coś tam wymyślimy. Ale to ale też może być dobra metoda. Prawda jest taka, że akurat grupa, i to jest dość ciekawe, Państwo pewnie wszyscy wsiadają do samolotu. Widzicie taki znak nad drzwiami, czy gdzieś umieszczony na, na, na, na, na obudowie samolotu, jak Ayata. To jest taka międzynarodowa organizacja. I, i tu ja troszkę się pochwalę w imieniu naszych studentów, ponieważ od dwóch lat nasi studenci, wrocławskiego kampusu, nasi uczelni, nie mówimy, i są samodzielnie tutaj działamy, e, z dwóch lat wygrywają, e, dwa lata temu wygrali w zeszłym roku, byli trzecią najlepszą grupą, czy taką zespołem na świecie, który w sposób najbardziej efektywny zarządzał linią lotniczą. To taki konkurs, który w pewnym sensie mówi, gdzie najlepiej studiować zarządzanie w lotnictwie, kto najlepiej potrafi poznać, co tam faktycznie się dzieje w chmurach, ale też co, jak to działa z punktu widzenia biznesowego, a mówimy w Polsce od wielu lat o E, takich wydarzeniach jak e, Centralny Port Komunikacyjny, który musi na siebie przecież zarobić, więc stąd też od, od, od 2020 roku, od otwarcia filii, uczymy studentów e, tego właśnie jak, e, jak zarządzać efektywnie liniami, lotniskami, siatką połączeń, jak też wygląda proces overhaulu, czyli takich, to kiedy się domontowuje silnik i, i serwisuje, że możemy się czuć bezpiecznie. I wszystkie te tematy będziemy poruszać właśnie na tej konferencji z ekspertami. Tu Eksperci od Australii przez, przez Polskę po Wielką Brytanię będą um, łączyć się z młodymi ludźmi, żeby właśnie te tematy poruszyć i żeby w sposób... Um, w pewnym sensie nawiązać taki, takie, przekazać takie doświadczenie, które, które odkryli z młodymi osobami, a jednocześnie dać możliwość do takiego forum. No to niech się uda i później nam państwo o tym opowiedzą. Julia Czysz, wszystkiego dobrego. Tajemnicza Julia Czysz, studentka Coventry University i doktor Jacek Lewandowski, dyrektor kampusu Coventry University w Wrocław. To będzie się działo we wtorek. Zamiast slajdów eksperymenty, zamiast deklaracji działanie, zamiast teorii Ludzie w trakcie nauki. Jak to było, jak to będzie i do czego to wszystko zmierza, czas pokaże. Dziękujemy, dobrego dnia. Również dziękuję. Dziękuję. Jak się kopało piłkę, jak rzucano piłką, jak odbierano, jak atakowano, jak odbijano i przebijano, jak biegano, jak jeżdżono i o tym już właśnie teraz. Tomasz Kopalczek, dzień dobry. Dzień dobry. No to jaki przede wszystkim? Kto wygrał, a kto przegrał? Zaczniemy od piłki nożnej. Było we wstępie, że trochę ta piłka decyduje jednak o losach sportu. To najpierw od tej kopanej. Lech Poznań, bliżej Mistrzostwa Polski, możemy chyba tak powiedzieć, pokonał na wyjeździe w ważnym spotkaniu Pogoń Szczecin 2 do 1. Te mecze często elektryzują kibiców, czy to w Szczecinie, czy to w Poznaniu, kiedy grają te ekipy przeciwko sobie. To było ostatnie spotkanie 29 kolejki piłkarskiej ekstraklasy w sobotę, bo dziś oczywiście następne mecze. No a Pogoń znów znalazła się blisko strefy spadkowej po porażce 1 do 2. Na 14 miejsce spadła, no i to niepokoi pomocnika szczecińskiej drużyny Jana Biegańskiego. Nie zagraliśmy najlepszego meczu. Myślę, że dużo, dużo dawaliśmy sytuacji przeciwnikom. Gdyby nie Karol, to ten mecz mógłby się w ogóle inaczej potoczyć. Także na pewno no, nie jesteśmy zadowoleni z tego. Przeciwnik stwarzał za dużo sytuacji wobec nas. Robert Gumny, obrońca Lecha, cieszył się, że drużyna utrzymała przewagę nad rywalami.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 A te trzy punkty przewagi to nad górnikiem Zabrze, pięć nad zagłębiem Lubin, górnik. Górnik wczoraj grał z Koroną Kielce, wygrał 1 do 0, a to spotkanie obserwował Piotr Muszalski.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 i sytuacja łódzkiej drużyny staje się powoli bardzo niebezpieczna w kwestii utrzymania się w ekstraklasie. W kwalifikacjach do piłkarskich mistrzostw świata kobiet niepowodzenie Polek, które przegrały na wyjeździe z Irlandkami 0-1, wcześniej przegrały u siebie 2-3. Biało-czerwone są więc w tabeli na ostatnim miejscu swojej grupy. Tam wysoko Francja przed Holandią, jednak biało-czerwone wciąż z szansami na mundial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 Rywalizacja o Mistrzostwo Polski Koszykarek została przedłużona. W trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi Enea AZS Poznań wygrała w swojej hali z azs -em umcs -em Lublin 76 do 58. To oznacza, że Lublinianki prowadzą w serii finałowej już tylko 2 do 1, a dziś czwarty mecz ponownie w Poznaniu.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 sezonie, walczymy o brąz, w y, Jesteśmy w Final Ligi Mistrzów cały miesiąc przed nami ważnych i ciężkich spotkań. No, Ale no, drużyna no. ze stolicy y, nie doczeka się Mistrzostwa Polski w tym roku, a Warszawa czeka na Mistrzostwo 40 lat Legia Ale Warszawa. może doczeka się y, Mistrzostwa w Lidze Mistrzów. No to by była duża rzecz. Y, y, Ale są w finale właśnie tam pokonali, pokonali Bogdankę. Tak jest. Teraz Bogdanka y, y, pokonała projekt. Y, Dziwny jest ten świat siatkówki. Na tym polega piękno, piękno sportu. Natomiast generalnie cztery czołowe drużyny z tabeli zagrały w półfinałach i te półfinały decydują o tym, kto zagra w finale. No a w finale też siatkarze Warty Zawiercie, którzy dwa razy pokonali Aseko Resowie po 3 do 0.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 go zdobyć. Przypomnę, w drugim półfinale Aluron Warta Zawiercie pokonał w Rzeszowie Sekuresowie 3 do 0. Gospodarzom teraz pozostanie rywalizacja o brązowy medal. Z Rzeszowa Bartłomiej Wiszhalo Studio. A pierwszy mecz finału 25 kwietnia na boisku Warty, czyli w przyszłą sobotę. I jeszcze szybka informacja z koszykarskiej ligi NBA. New York Knicks pokonał, pokonał Atlantę Hawks 113 do 102, ale Jeremy Sochan y, nawet nie wystąpił w tym spotkaniu. No to może jeszcze ach, ta nasza piłka nożna, nie awansowaliśmy do Mistrzostw świata, chociaż niektórzy twierdzą, że możemy jakoś tam, i tu znak zapytania, za coś, za kogoś, no bez komentarza, to już naprawdę już starczy tego. Dobrze, ale dzisiaj e, grają też o to, żeby się utrzymać i o to, żeby Tak, zdobyć... Brukbet, Termalika, Wisła, Płock, Raków, Częstochowa, Krakowia i Arka, Gdynia, Jagiełonia, Białystok. Dziś trzy takie spotkania. Ach, ta nasza piłka nożna. Tomasz Kowalczyk, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne.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 ludzkość na przestrzeni czasu wytworzyła sobie. I tu słusznie pani yy, zauważyła, że kwiaty też mogą być martwą naturą, bo znamy te piękne, martwe natury holenderskie, prawda? Tak. Słynne. Ale tutaj w tej wystawie postanowiłem stworzyć bohatera. Tym bohaterem jest kwiat. I to mhm. jest najważniejsze. I jego stan jaki wyraża? Bardziej człowieka. Te, Czyli jak te, oddziaływuje na jak nas. Jak oddziaływuje na człowieka. I jak człowiek zachowuje się przy tym kwiecie. O to tutaj chodzi. Czyli kwiaty,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 Czym wtedy jest sprawiedliwość? Ale jest też hołd, prawda?